Etiuda Zachwytu Tomik szesnasty W kolorach myśli czas oddycha Pani Lucynie Żbikowskiej I panu Grzegorzowi Niemczukowi Zachwycona finezją gry I słowem w przekazie Dedykuje Palcem toni piątym, Czy w muzycznej dłoni Tym cichutkim śpiewakiem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 Miłość przemówiła pasją w dźwiękach czystych. Odczucie zmysłu piękna wartościom ulega. Świat staje się odległy, czuła przestrzeń bliska. A w niej Bóg natury słucha, duszy zachwyt śpiewa.